Wykład brata Derka Prinsa z serii Prorostwo na dzisiaj. Wykład jest zatytułowany Przygotowanie na przyjście Mesjasza. This is tape number 4115. Derek Prince speaks on the subject Prophecy for today. This message is entitled Preparing for Messiah's Coming. To to zostało wygłoszone w trakcie seminarium podczas święta namiotu w Jerozolimie w październiku 1984 roku. Przygotowanie na przyjście Mesjasza. Już jest siedem sukcesywnych stadiów w moim szkicu. Więc pierwszy, na który spojrzymy, jest ważny ze względu na przygotowanie na przyjście Mesjasza, jest to świadomość obietnic i celów. Powiem to jeszcze raz, bądź świadomy obietnic i celów. Spójrzmy na trzy fragmenty Pisma, które zawierają jasne obietnice powrotu Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsza jest w Ewangelii Jana, rozdział 14, gdzie, mu, gdzie Jezus mówi do swoich uczniów o fakcie, że ich opuści i mówi, kiedy pójdę i przygotuję wam miejsce, powrócę jeszcze raz i przyjmę was do siebie. Abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Jest to bardzo jasne, konkretne słowo. Powrócę jeszcze raz i wezmę was do siebie. Nie myślę, że musisz być teologiem, żeby zrozumieć znaczenie tego słowa. Jeżeli biznesmen idzie rano do pracy, całuje swoją żonę i mówi, kochanie, do, do widzenia, będę w domu o szóstej wieczorem, ona rozumie, o czym On mówi. On będzie o szóstej wieczorem. Różnica polega tylko na tym, że Pan nie dał nam precyzyjnie określonego czasu, kiedy wróci. Ale jest to relacja miłości. Powrócę jeszcze raz, aby przyjąć Was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja jestem na wieki. I w Dziech Apostolskich, rozdział 1, Mamy potwierdzenie aniołów. Słu słyszeliśmy słowa samego Pana w dziejach apostolskich, rozdział pierwszy wersety 11 i 12. Jest tam potwierdzenie aniołów. Apostołowie poszli z Jezusem na górę oliwną i potem On ich pobłogosławił i widzieli, jak powrócił do nieba. I chmury Go przyjęły i zasłoniły Go. I kiedy tam wsią stali i spoglądali w górę, aniołowie pojawili się im i podali im to zapewnienie. Dzieje apostolskie rozdział 1, werset 10-11. Kiedy tak spoglądali w niebo, gdy Jezus został wzięty od nich, pojawili się przed nimi dwaj mężowie w białych szatach. To byli aniołowie, i tak jest to przyjęte generalnie, którzy powiedzieli, mężowie Galilejscy, dlaczego tak patrzycie w niebo? Ten sam Jezus, który został od was zabrany do nieba, tak przyjdzie w podobny sposób, jak go widzieliście idącego do nieba. Jeszcze raz, nie myślę, że jakikolwiek język może to lepiej wyrazić. Ten sam Jezus, który poszedł do nieba, powróci z nieba w taki sam sposób, jak widzieliście, że poszedł. I myślę, że nacisk na tego samego Jezusa jest ważny. Ta sama osoba, która poszła, będzie to ta sama osoba, która powróci. Żaden wiek mesjański nie może być substytutem za osobę Jezusa Chrystusa. Teraz są dwa punkty, które trzeba zauważyć. Poszedł w chmurach i powraca w chmurach. Odszedł z góry oliwnej i powraca na górę oliwną. Spójrzmy na chwilę na prorostwo w księdze Zachariasa, rozdział 14, które to potwierdza. Księga Zachariasza, rozdział 14, werset 3 do 5. Jest tu dużo powiedziane, nie będziemy się zastanawiać konkretnie. Jest napisane, jak Pan osobiście rozprawi się z narodami, które zgromadziły się w bitwie y, przeciwko Jerozo Jerozolimie. Werset 3. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi w tym dniu staną na Górze Oliwnej, zauważcie bardzo konkretnie, która leży naprzeciwko przeciwko Jerozolemu od wschodu. Wszyscy widzieli już Górę Oliwną y, na wschód od Jerozolimy.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 Hospicjum Augusta Victoriana L stoi tam. Widzieliście tam taki budynek z skwerem. Spędziłem mój ostatni rok służby w armii brytyjskiej mieszkając właśnie tam. I było to dla mnie tak realne, że tam właśnie ta góra miała się rozpaść. Połowa miała poruszyć się na pół północ, połowa na południe. I w 1945 roku rzeczywiście było tam trzęsienie ziemi, które tą górę nieco spowodowało rozpadlinę. I w tej chwili ta góra już jest uważana jako miejsce niebezpieczne, jako miejsce, gdzie często będą trzęsienia ziemi. Gdybyście tam żyli tak jak ja, to jest dla mnie tak widzialne. Wszystko pasuje do opisu tego miejsca i nie ma żadnego innego miejsca na obliczu ziemi, które by pasowało, które by odpowiedziało na ten opis. I dalej w wersecie piątym. Będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel i będziecie uciekać. I tak jak uciekali się przed trzęsieniem ziemi w czasach Uzjasza, króla judzkiego, wtedy przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci. I jeszcze raz, konkretna obietnica: Pan, mój Bóg powróci. Jego nogi staną na górze oliwnej. Jest logiczne wierzyć, że to stopy Pana. Dotykające tej góry spowodują trzęsienie ziemi. Jest to także wyprorokowane w Zachariaszu i innych prorokach. Wody wypłyną z Jerozolimy na wschód do Araba, w dół do Araba. I jest to jasne, że ta dolina spowoduje powstanie kanału dla wschód, aby, na wschód, aby wody przepłynęły. I w żadnym sensie, chcę to podkreślić, nie jest to żaden metaforyczny obraz. Jest to bardzo konkretny opis, który pasuje tylko do jednej części powierzchni ziemi i to konkretnie pasuje. Nie uduchowiajmy tego, nie róbmy z tego metafory. To jest konkretne stwierdzenie tego, co się stanie. Teraz widzieliśmy te słowa Jezusa i aniołów. Spójrzmy na słowa apostoła Pawła odnoszące się do tego. Pierwszy list o rozdział 4. Pierwszy Lita z czwarty rozdział, werset szesnaście i siedemnaście. Gdyż sam Pan na dany rozkaz stąpi z nieba z krzykiem na głos Archanioła i Trąby Bożej zauważcie ten nacisk na Pana samego. Anioł mówi ten sam Jezus, a Paweł mówi ten sam Pan. Więc Pismo nie chce dać żadnej innej możliwości, aby interpretować, czy uduchawiać to w jakikolwiek inny sposób, poza osobistym, widzialnym powrotem Pana Jezusa. Będą trzy ekscytujące odgłosy. Okrzyk generalnie to jest okrzyk Pana, ponieważ on wywoła z zmarłych z grobów, tak jak to uczynił z Łazarzem. Zauważcie, kiedy Jezus wywoływał z grobu Łazarza, to bardzo konkretnie określił się, kto ma wstać z grobu. Powiedział, Łazarzu, wyjdź. Gdyby powiedział, wyjdźcie, to wszyscy zmarli by wyszli. Ale przychodzi dzień, kiedy On wywoła wierzących, tych, którzy umarli w Chrystusie. Więc Paweł mówi dalej. I zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy żyjemy i pozostajemy przy życiu, będziemy pochwyceni w chmury z Panem, aby spotkać się z Panem na powietrzu. I tak zawsze będziemy z Panem. Bardzo jasny opis. Rzeczy, które się rzeczywiście staną. Pan przejdzie i będą te trzy dramatyczne odgłosy. Głos Archanioła i Trąby Bożej. I potem zmarli w Chrystusie, powstaną pierwsi. I w tym samym czasie... Powiedziałbym, że wierzący, którzy są gotowi będą na ziemi, będą nagle cudownie przemienieni i wszyscy podniesieni w chmurach, jak mówi Pismo, aby spotkać Pana na powietrzu. Są trzy greckie słowa określające powietrze, każdy daje angielskie słowo, jedno eter, drugie powietrze. I mamy inne znaczenia. Eter to jest wyższa, rzadsza atmosfera, a powietrze to jest ta niższa atmosfera, która styka się z powierzchnią ziemi i właśnie to słowo jest użyte. Słowo, gdzie, które określa Jezusa, który przyjdzie bardzo blisko ziemi. Tak jak części metalu są aktywowane przez magnes i przyciągane, z czegoś innego. Tak zwani liberalni chrześcijanie nie zdają sobie sprawy, że ostatnim celem nie jest pozbycie się Jezusa, ale zastąpienie Go innym. Ja mam opinię, że są trzy monoteistyczne religie, które wszystkie zakorzenione są, rozpoczęły się od tej części świata. I przewodnicy Wam zawsze powiedzą, te trzy główne monoteistyczne religie, judaizm, islam i chrześcijaństwo, mają wiele wspólnego, ale też wiele jest rzeczy, które je różnią. Ale moje uczucie jest takie, jest tylko jedna rzecz, która staje na drodze jakiegoś zbudowania światowej religii z tych trzech i to jest ta stara, historyczna osoba Jezusa z Nazaretu. Jeżeli pozbędziesz Jezusa z drogi, to właściwie nie będzie wiele rzeczy wstrzymujących islam, judaizm i odstępcze chrześcijaństwo od sformowania światowej religii, Would become the leader of... Czego liderem stanie that, się Antychryst? Osobiście wiem, opinion. że to jest y, myśl, że tak to właśnie będzie, ale to jest moja opinia. Trzeci cel, aby uwolnić Izrael. Ja wierzę, że Pan sam uwolni Izrael. Myślę, że to jest jasno opisane w Izajaszu, Zachariaszu i innych prorokach. Trzeci cel, czwarty cel, aby osądzić narody. Jasno opisane w Księdze Joela rozdział 3 i w Ewangelii Mateusza rozdział 25 wersety 34-46. do 46. Kiedy Syn Człowieczy siądzi na tronie swojej chwały, jaka jest pierwsza rzecz, która się stanie? Narody będą przed Nim zgromadzone i oddzieli je, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce po swojej prawicy zaprosi je do swojego Królestwa, które przygotował i wyrzuci... Yy Kozły do wiecznego ognia przygotowanego dla diabła i jego aniołów. Więc są tylko dwa, dwa punkty wyboru. I podstawa, na której narody będą sądzone, jest to sposób, w jaki traktowali braci Jezusa. Widzicie? jak to już w tej chwili układa się w światowej polityce. Przypuszczalnie najbardziej kontrowersyjnym, ciągłym tematem narodów Zjednoczonych jest Izrael. I w tym momencie linia polityczna jest raczej przeciwko Izraelowi. Myślę, że jedną z naszych odpowiedzialności jest zmienić linię polityczną narodów, które reprezentujemy w jakiś sposób. I piąty cel to jest ustalić Jego Królestwo na ziemi, gdzie Jeruzalem będzie stolicą. Jestem naiwny, prosty w swoim myśleniu i wierzę, że Pan będzie z Jeruzalemu rządził. Pozwólcie, że te pięć celów jeszcze raz określę, nie wchodząc w szczegóły. Po pierwsze, aby przyjąć Kościół. Po drugie, Zwyciężyć antychrysta, po trzecie wyzwolić Izrael, po czwarte osądzić narody i po piąte ustalić królestwo. Myślę, że przypuszczalnie to jest porządek, w jakim to będzie miało miejsce, ale ja nie mam konkretnych teorii co do momentów w czasie, w których to będzie miało miejsce. Pan mi nie pokazał i ja chcę zostawić to w jego ręce. Jedną rzecz, którą wiem i myślę, że będę do końca to podkreślał, ważne abyśmy byli gotowi. Po drugie, co jest od nas wymagane w świetle tego jasnego objawienia biblijnego? Ja wierzę, że my musimy gorliwie go oczekiwać gorliwie oczekiwać Pana muszę powiedzieć, że w obecnym momencie przypuszczalnie to pozostawia większość chrześcijan, włącznie z charyzmatykami nie spotykam wielu chrześcijan którzy gorliwie oczekują powrotu Pana a ja spotykam wielu chrześcijan jesteśmy tak teologami wielkimi jesteśmy tak wykształceni tak duchowi że zapomnieliśmy o powrocie Pana. I co mówię wam? Mówię wszystkim. Uczuwajcie, bądźcie yy, trzeźwi, nie zbrzędnijcie się. Tytus, rozdział drugi, Werset 11-14. do Tytus 2, 11-13. Yy, Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Nauczając nas, zauważyliście, że łaska uczy, niektórzy tego nie wiedzą. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. A jaki jest powód, aby żyć wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie w tym doczesnym świecie? Następny werset, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Wszystkie listy Nowego Testamentu, główny motyw, który zawsze jest podkreślony, jeżeli chodzi o święte życie, jest to oczekiwanie powrotu Pana. I zachęcam Was, abyście sprawdzili te listy i zobaczyli. Jest jeden motyw dla świętego życia. Zauważcie, przypadkowo Jezus jest tu nazywany Bogiem. Wielki Bóg i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus. Jest wiele innych fragmentów Nowego Testamentu, ale ważne jest wiedzieć, że Nowy Testament jasno określa bóstwo Jezusa. I jeszcze trochę jeden, może, może naj, najpotężniejszy tu fragment. 9, 9.38. Tak, Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, ukaże się drugi raz, nie z powodu grzechu, ale ku zbawieniu tym, którzy go bardzo gorliwie oczekują. Dla kogo On się pokaże, ukaże ku zbawieniu? Tym, którzy co? Którzy bardzo gorliwie Go oczekują. Wersja oryginalna. I nie ma gwarancji nowotestamentowej, że On przyjdzie dla zbawienia dla jakiejkolwiek innej osoby. Tylko dla tych, którzy gorliwie na Niego czekają. Następne wymaganie, zrozumieć czasy i pory. I chcę się zwrócić do pierwszego listu do Tesaloniczan, rozdział 5. Pierwsze wer sześć wersetów. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Czy to jest prawda o was? Czy tak dobrze wiecie sprawy związane z czasem i, porem i porą, aby y, apostoł Paweł nie musiał do was pisać? Sami bowiem dokładnie wiecie, że Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. To jest podkreślone wiele razy. Po, powraca jak złodziej jest tylko jedna so, różnica powiem wam jaka złodziej przychodzi aby wziąć to co nie jest jego a Pan powraca dla tych którzy są jego ale powraca jak złodziej zawsze pamiętam nauczyciela afrykańskiego z którym pracowałem gdy byłem dyrektorem koledżu w wschodniej Afryce jego nazwisko było Mr. Odawa. Pamiętam, miał statko kaczek w tym tylnym ogródku za szkołą i był tak dumny z powodu tych kaczek i odrzucał Ewangelię. Z pewnego dnia, to jest bardzo powszechne w Afryce, ktoś przyszedł i ukradł jego kaczki. Więc gdy wylewał swoje żale przede mną, to powiedziałem Pani Odała, czy ten złodziej powiedział o której godzinie przyjdzie? Did... Czy ogłosił, jakie ma zamiary? Abyś wiedział, kim ten człowiek jest? Nie. I tak właśnie Pan powraca. On nie powie ci kiedy. Nie będziesz tego wiedziała, przez, czy wiedział przez ostrzeżenie. Po, kontynuujmy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Ci ludzie to są ludzie tego świata. A jakie są dwie rzeczy, których świat tak szuka zazdrośnie? Pokój i bezpieczeństwo, nieprawdaż? Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Ale kiedy już myślą, że to mają, osiągnęli, nagle przyjdzie na nich zagłada. I zauważyliście, to co już powiedziałem poprzedniej nocy, to słowo o bólach porodowych. Bóle porodowe na kobietę brzemienną. Nie miałem czasu, aby o tym mówić ostatniej nocy, ale myślę, że większość kobiet tutaj i też i mężczyzn nieświadoma. Gdy zaczynają się bóle porodowe, to właściwie nie ma sposobu, aby odwrócić ten proces. Co więcej, im bliżej jest poród, tym bardziej częste i ostrzejsze są te bóle. I ja wierzę, że tu właśnie jesteśmy. Nie ma sposobu, aby odwrócić proces, który teraz zachodzi na świecie. Zakończy się on porodem. Gdy myślicie, że rzeczy są, mają zamiar stać się łatwiejsze, to się mylicie ponieważ bóle będą częstsze i bardziej nasilone aż do porodu. Czytajmy dalej. Werset czwarty. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień, jak złodziej, zaskoczył. Wy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przez nie śpimy, jak inni My i bądźmy trzeźwi. Zauważyliście? Znowu słowo czuwajcie. Więc Paweł mówi im, że ten dzień, że będą w stanie rozpoznać znak, które oznaczają ten dzień i tą porę powrotu Now, Pana teraz są dwa różne one rodzaje błędu bien. to jest y, nierozpoznawanie czasów i pól, on to jest z jednej hand, strony a z drugiej strony po prostu nie możemy znać dnia ani godziny no Oczywiście Jezus powiedział, nikt nie może znać dnia ani godziny, ale fakt, że nie znamy dnia ani godziny, to nie jest wymówka na ignorancję, na nieznanie czasów i pór. My jesteśmy, od nas jest wymagane, abyśmy znali te czasy i pory, rozpoznawali je. Spójrzmy na inne wersety, ponieważ chcę je porównać. Marek 13:32. O tym dniu, ani godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani nawet Syn, tylko Ojciec. To jest dzień i godzina powrotu Pana. Jest to oznaczona godzina w kalendarzu, ale tylko Bóg zna ten kalendarz. Bóg Ojciec tylko zna kalendarz. Czy zastanawialiście się nad tym, coś wie Ojciec, a Syn nie wie? Więc Syn ja wie, że Spogląda w twarz Ojca, ponieważ czeka na to poruszenie ręki i wtedy Bóg powie, Synu, teraz. Teraz jest czas. Wierzę, że jest oczekiwanie w niebie może bardziej niż na ziemi. I w Mateuszu rozdział 24, werset 24, ten sam kontekst. Jezus mówi do swoich uczniów, bądźcie też gotowi, bo Syn Człowieczy przychodzi w dniu i godzinie, której nie, go, nie oczekujecie Go. Więc powiem Wam, gdy ktoś utrzymuje, że wie dzień i godzinę, jest fałszywym prorokiem, nawet Jezus nie wie. Jest wielu takich i chyba będzie jeszcze więcej. Co więcej, jeżeli myślisz, że już wszystko wiesz i wiesz, kiedy Jezus przychodzi, mylisz się, bo On przychodzi w dniu, gdy Go nie oczekujesz. Więc nie ma substytutu na czujność, nie ma alternatywny. Cała teologia Twoja chce uwolnić Was, nie może uwolnić Was, nawet cała Wasza teologia, od obowiązku bycia czujnym. I dalej, następne wymaganie Rozpoznać czas I chcę podać wam przykład z Czasów Jezusa Mateusz, rozdział 16 Jezus mówi do faryzeuszów i ich gromi Mateusz 16, wersy 2 i 3 Pytali go o znak z nieba, a on mówi tak. Odpowiadając, rzekł im, gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni. A rano, dziś będzie niepogoda, bo niebo się czerwieni i jest zachmurzone. Obudnicy, oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie. Więc Jezus zgromił religijnych liderów swojego dnia, ponieważ nie potrafili rozróżnić znaków czasu. I myślę, że dobrze mógłby też tak samo powiedzieć do niektórych liderów kościelnych w dzisiejszych czasach. Nie potraficie rozróżnić znaków czasu. Ale ja wierzę, Bóg wymaga, abyśmy rozróżniali znaki czasu. I wierzę, że są pomnożone znaki, które nas ostrzegają, że dochodzimy do końca wieku. Chcę pokrótce podać Wam listę wersetów. To nie jest realny cel tego poselstwa, ale oddzielony od tego poselstwo traci swój wpływ. Myślę, że mam tu listę 21 różnych oznak, które oznaczają koniec wieku i chyba gdybym popracował nad tym, mógłbym podwoić tą liczbę. Łukasz rozdział 17, pierwszy. Łukasz, rozdział 17, to jest pierwszy znak, werset 26. I jak było w dniach Noego, tak będzie w dniach Syna Człowieczego. I dni Syna Człowieczego to są właśnie ten, to jest ten czas, kiedy przychodzi Jezus, powraca. To jest jeden z określeń tych czasów. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, gdy Noe wszedł do Arki, przyszedł potop i wszystkich zniszczył. Podobnie jak to było w dniach Lota, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali, ale kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł ogień z siarką z nieba i wszystkich zniszczył. Tak będzie w dniach Syna Człowieczego. Więc Jezus mówi, jeżeli chcesz wzorca, jak to będzie przy końcu wieku, spójrz na dni Noego i na dni Lota. I myślę, że On tu podkreśla, że sąd Boży będzie bardzo nagły, będzie bardzo nieoczekiwany i całkowity. Ja wierzę, że to jest powszechna rzecz, którą on y, podkreśla. Jeszcze raz to podkreślę. Boży sąd, że nie ostrzeżono. Nie wiem, jakie słowa mogą jaśniej to określić, niż te, które ja wypowiedziałem przed chwilą. Nie chcę was zostawić w depresji, ale chcę was skonfrontować z faktami. Jeżeli twoja wiara może wytrzymać konfrontację z faktami. Jeżeli nie może wytrzymać konfrontacji z faktami, to lepiej sprawdź swoją wiarę. To, co jest powiedziane w Ewangelii Łukasza, gdy te rzeczy będą się działy, co? Spójrzcie w górę, bo twoje odkupienie się zbliża. Możesz spoglądać na to na dwa sposoby i mówić, wszystko jest coraz gorsze. To prawda. Albo możesz powiedzieć, Pan jest coraz bliżej bliżej. Jak Ty zareagujesz, od tego zależy, jak przez to przejdziesz. To zdeterminuje, jak poradzisz sobie. Teraz pokrótce wspomnijmy te znaki tutaj. Wojny światowe, głody mur trzęsienia ziemi, prześladowanie chrześcijan, wielu chrześcijan zdradzi i wyda swoich wierzących też braci, fałszywi prorocy, kulty, wzrost bezprawia i utrata miłości. Teraz Pan powróci na Syjon, wybuduje Syjon i po pokaże się w chwale Stara wersja King James mówi, kiedy Pan powróci na Syjon, ukaże się tam w swojej chwale. Ja wierzę, że odbudowa Syjonu jest ogólnoświatowym znakiem, że przyjście Pana w chwale jest blisko. Proszę odwrócić taśmę. Następnie w Księdze Daniela, rozdział 12, werset 4. Mamy dwa bardzo ciekawe, może świeckie, tak zwane świeckie znaki. Daniel miał to objawienie o czasach ostatecznych i mówi tak. Ale ty Danielu, zamknij to słowo, zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie chodziło tu i tam i poznanie wzrośnie. To jest wersja oryginalna. Są tutaj dwa stwierdzenia, które pokrywają się będzie wielki wzrost podróży i wiedzy. I słowo e, nauka jest to, czy science w języku angielskim jest to łacińskie słowo określające wiedzę. A więc światowy wzrost nauki i podróży. To jest tak manifestowalna prawda. Ten fakt, że jesteście tu w Jerozolimie jest prostą pierwszym świadectwem tego faktu, że ogólnoświatowy jest wzrost podróży i wiedzy. I jest to jakby sprzężenie, dlatego że właśnie nauka spowodowała to, że ten wzrost podróży był możliwy. Jak jasne i konkretne jest Pismo. I to jest mowa o czasach, odnosi się to do czasach ostatecznych. Łukasz 21-24 jest bardzo korespondujący wersetem do psalmu 16. Kto wie, co tu jest napisane? Fakt tego, że tu jesteście, jest częścią tego prorostwa. Od druga część tego wersetu. Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż do czasu, gdy po, czasy pogan się skończą. Więc gdy Jerozolima i teraz nie rozumcie mnie źle, Wy nie deptacie Jerozolimy. Ty po prostu chodzisz po ulicach. Słowo deptać oznacza dominację. I przymusowy rząd. To była prawda od roku 1978 aż do 1948. W 1948 roku zachodnia Jerozolima została oswobodzona na, w pewnym godnym uwagi zakresie od dominacji Pogan. I najkrytyczniejsze lata w tym wieku, 1967, ostatnie stare miasto. Podstawowa Jerozolima została uwolniona od y, dominacji pogan. I to w mojej opinii jest jednym z najważniejszych, albo nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkoszy niż Boga. Przeczytajcie czasami tę listę i spójrzcie na sytuację w Twoim narodzie i zobacz, ile z tych cech jest ciągłe, ciągle się pojawiają w charakterze ludzi dookoła Ciebie. Jest tu 18 win moralnych wymienionych. I w moim życiu, które nie trwa już tak długo, Wszystkie te rzeczy dramatycznie się zwiększyły w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Skandynawii, w Europie Zachodniej, tutaj na Bliskim Wschodzie. Właściwie we wszystkich miejscach, które ja znam jest dramatyczny wzrost tych win moralnych. Ciekawe jest zauważyć, Pierwsze i ostatnie. Zaczyna się od miłości siebie, samolubstwa, potem miłość pieniędzy natychmiast i kończy się z miłością przyjemności. Jak to jest prawda o współczesnej kulturze zachodniej. Miłość siebie, miłość pieniędzy i miłość przyjemności. Widzicie, wszystkie te inne winy są zawarte w tych. Zepsucie w naturalnej sferze zawsze się wzmaga. Kiedy rzecz się psuje, kiedy owoc zaczyna gnić, to nigdy nie jest on coraz lepszy. Zauważyliście? Rozkład zawsze się powiększa. Czasami myślę o owocu, który możesz zachować. Przez chwilę możesz wziąć, kupić w piękną, wsadzić do lodówki i możesz zwolnić proces rozkładu, ale nie możesz zatrzymać go ani odwrócić. Pewnego dnia nawet w lodówce skórka się zmarszczy, zrobi się żółta, to i nieatrakcyjne. Myślę, że lodówką jest religia. Możesz wsadzić ludzi do religijnej lodówki. I to na zewnątrz zwolni proces zepsucia, ale nie zmieni to sytuacji. I dlaczego ja to mówię? Ze względu na następny werset. Następny werset mówi o tych wszystkich ludziach, którzy są wymienieni, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej nocy, to nie są religijni ludzie. Bracia i siostry, to są chodzący do kościoła. To są ludzie, którzy mają nalepki denominacyjne. I wciąż mają swoje nalepki. Wciąż ich widzisz w kościele. Ale oni odrzucili transformującą Bożą moc, która mogła zmienić ich sprawiedliwych ludzi. I Biblia piękne rady nam tu daje. Trzymaj się z daleka od nich. W tym rozdziale drugi z tym Mateusza, rozdział trzeci, werset osiem i dziewięć. Tak, Jannes i Jambres sprzeciwili się Mojżeszowi. tak samo i ci sprzeciwiają się prawdzie. Ludzie spalczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. Jannes i Jambres. To byli dwaj magicy, którzy sprzeciwili się Mojżeszowi przed faraonem. I to, o czym Paweł mówi, to są praktykujący okultyzm. I mówi, tak jak magicy, Jannes i Ambres sprzeciwili się Mojżeszowi, tak praktykujący okultyzm pod koniec tego wieku będą odrzucać prawdę Ewangelii. Czy to jest prawda? Czy to się dzieje? Wierzcie mi, to się dzieje. Jestem przekonany, że ostateczny konflikt to nie będzie konflikt teologii, to będzie konflikt mocy. Mojżesz powiedział, masz laskę, ja też mam laskę, rzućmy nasze laski. Moja stanie się wężem i stała się. Oni też tak zrobili, magicy. Zauważyliście to kiedyś? Oni też mieli moc okultystyczną. Ekscytująca rzecz była. I wąż Mojżesza zjadł węże magików. I ja wyobrażam sobie Mojżesza wychodzącego z tego sądu z o wiele bardziej grubą laską i silniejszą niż miała, była wcześniej. Podczas gdy magicy zostali bez lasek. I to jest ta rzecz, o której Paweł mówi. Ta scena. Bracia. Jeżeli możemy mieć laski, które zjedzą laski magików, to lepiej się w nie wyposażmy. To nie będzie tylko doktryna. To będzie moc spotykająca się z większą mocą. I jeszcze więcej. Drugi list do rozdział 2. Drugi Thessaloniczan, rozdział 2. Jeden werset, trzeci. Niech was nikt nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej ten dzień przyjścia Pana, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości z tym zatracenia. Więc Paweł mówi, Thessaloniczanie byli uczeni, że dzień Pański już przeszedł. I Paweł pisze, aby skorygować ten błąd. Mówię Wam na pewno, dzień Pański nie przyjdzie, aż nie będzie odstępstwa. Greckie słowo jest epostazy, epostazja, które daje angielskie słowo apostasy. Więc przed przyjściem Pana będzie wielkie odstępstwo. Teraz apostazy to jest dobrowolne odrzucenie objawionej religijnej prawdy. Ja bym powiedział, w tym żyjemy. Ostatnie wydarzenia w Wielkiej Brytanii, ordynacja biskupa Darrow, chociaż byli zepsuci klerycy przez wieki, i owszem, byli tacy, którzy byli łapówkarzami i byli rozpustnikami. Ale nikt otwarcie nie zaprzeczył tych kardynalnych doktryn wiary chrześcijańskiej. To się stało w ostatnich 150 latach. W Wielkiej Brytanii i w Niemczech. A w Niemczech zaczęło się to nową teologią. A wiecie, jaka była konsekwencja nowej teologii w Niemczech? Hitler. W prostych słowach. I wiecie, jaka będzie konsekwencja gdziekolwiek to dojdzie? Taka sama. Widzicie, Kościół Pozwólcie, że wezmę taki obraz z pieśni nad pieśniami Salomona. Ta pieśń mówi, mamy małą siostrzyczkę, co z nią zrobimy? I mówi tak, jeżeli jest drzwiami, to obbarujemy ją tarcicą cedrową. Jeżeli jest murem, zbudujemy na nim srebrny gzyms. Dla mnie jest to mała alegoria Kościoła. Jeżeli Kościół jest drzwiami, które wpuszcza potok zła, Bóg zamknie je tarcicą cedrową. Ale jeżeli jest to mur, który trzyma zło daleko, to zbudujemy na nim srebrne wieże. Więc Kościół albo wyrzuca zło, albo pozwala na nie, wpuszcza je. Kościół jest buforem narodu. Księga Ezechiela, rozdział 22. Jest to fragment, gdy Bóg mówi o całkowitym zepsuciu narodu i wymienia grupy ludzi, którzy zawiedli. Prorocy, kapłani, książęta i potem ludzie. Zauważcie, gdzie to się zaczyna. Prorocy najpierw potem kapłani, potem świeccy rządzący, a potem ludzie. Widzicie? Odpowiedzialność za Adolfa Hitlera leży przede wszystkim u drzwi teologów niemieckich i szerzej leży u drzwi Kościoła. Antychryst nie może być objawiony aż do odstępstwa. To odstępstwo otwiera drzwi dla antychrysta. Byłem w Monachium niedawno, w kościele Świętego Pawła, gdzie wielu z Was Pastor, ten kościół zna. Mnie imię pastora jest Wolfred Kinnich. Jego ojciec był jednym z wiodących teologów luterańskich poprzedniego pokolenia. Może ostatnio y, większość Niemców, którzy tu są, widzieli ten program. Stary pastor Kenneth, który ma około 80 lat, mówił o, o tym, co, czego doświadczył pod rządem Adolfa Hitlera. I ten drugi człowiek powiedział, że poszedł do kogoś i zapytał: Chcę wiedzieć jedną rzecz, czy on jest antychrystem? Barmagany. Weź to jako zadanie domowe. Pierwszy listy Jana, rozdział 3, versety 2 i 3. Umiłowani, teraz dziećmi Bożym jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Czy wiemy o tym? Myślę, ufam, że wiemy. Każdy, kto ma w Nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak On jest czysty. Możesz powiedzieć, że masz nadzieję, ale dowód jest jaki? Że się oczyszczasz. Każdy, kto ma tę nadzieję, oczyszcza się. To nie każdy, kto doktrynalnie wierzy w przyjście Pana, ale każdy, kto naprawdę ma nadzieję, że Pan powróci. Oczywiście. Oczyszcza się. To jest po prostu logika, mądrość, jak możemy oczekiwać powrotu Pana w chwale, w mocy, w świętości i nic z tym nie robić? To jest po prostu fałszywe wyznanie. Pozwólcie mi przeczytać te wersety jeszcze raz. Kultywuj świętość i właściwe relacje międzyludzkie. Następne to naprawdę lubię. Głoś Królestwo Boże, Ewangelię Królestwa Wszystkim Narodom. Drugi list Piotra 3,12. Możemy przyspieszyć przyjście tego dnia. Jak? I co możemy zrobić, aby przyspieszyć przyjście tego dnia? Chcę zasugerować ponad wszystko inne przez głoszenie Ewangelii Królestwa Wszystkim narodom. Przyspieszamy przyjście Dnia Pańskiego. I nie czyniąc tego, opóźniamy przyjście pańskie. Mamy dwa wybory. Mateusz rozdział 24. Powróćmy do tego na chwilę. Będę czytał to pokrótce na chwilę. Mateusz rozdział 24. Zauważcie pytanie uczniów w wersecie trzecim. Mateusz 24,3 Kiedy to będzie i jaki będzie ten znak Twojego przyjścia i końca wieku? Już powiedziałem, że było konkretne pytanie, jakie, jaki będzie ten znak. W następujących wersetach, w które widzieliśmy, mamy znaki, ale nie widzieliśmy tego znaku. W wersecie 14 mamy ten znak. Ta Ewangelia o Królestwie Zauważcie, ta Ewangelia o Królestwie To nie będzie jakaś ludzka wersja Ale ta Ewangelia o Królestwie Będzie głoszona na całym świecie Jako świadectwo wszystkim narodom I wtedy nadejdzie koniec To jest bardzo jasne Myślę, że nie ma możliwości, aby źle zrozumieć Co to oznacza? Jak możemy przyspieszyć koniec wieku? Przez głoszenie Ewangelii Królestwa wszystkim narodom. A kto to zrobi? Politycy? Kościół. Widzicie, my jesteśmy ciałem Chrystusa. I z tego powodu my mamy decydujący wpływ na ludzkie sprawy. Temat tego świata, sprawy tego świata spoczywają w ręku Kościoła. Bardzo ważne widzieć to w tym sensie. W tym sensie widzieć politykę, naukę lub dowódców wojskowych. To jest odpowiedzialność, która leży u drzwi naszych. A co my z nią robimy? Czy wy w ogóle wiecie, że macie taką odpowiedzialność? Czy jesteście świadomi? A dlaczego Ewangelia ma być ogłoszona wszystkim narodom? Bóg to powiedział. Objawienie rozdział 5 Myślę, że jest inny sposób, aby na to spojrzeć. Objawienie Jana rozdział 5 werset 9. To jest, to jest pieśń odkupionych, odkupionych w fale. Są różnice tłumaczenia w różnych wersjach, ale to nie jest jakaś znacząca różnica. Objawienie 5.9. Oni, odkupieni, zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę, Jezusie, Baronku Boży, zdjąć jej pieczęcie.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 że zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Prawie wszędzie w Biblii, gdzie jest mowa o zachowaniu na boku Izraela, zawsze następne słowo jest aż. Prawie wszędzie, gdzie to jest napisane, Biblia tak ostrożnie podkreśla, że to nie jest na stałe. Jak jest to aż? aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. To jest wielka mądrość Boża, w której On zamierzył, aby wszyscy poganie usłyszeli poselstwo i mieli możliwość uwierzyć. I wszyscy, i wszyscy którzy są przeznaczeni, aby uwierzyć, muszą wejść przed odnowieniem Izraela. Teraz, jeżeli jesteś naprawdę zainteresowany odnowieniem Izraela, to jedną z najważniejszych rzeczy, którą możesz zrobić, jest głosić tą Ewangelię wszystkim narodom. Bo oni nie mogą być w pełni odnowieni, aż to się stanie. To jest tajemnica. Ale jest to tak jasno opisane. Tajemnica naprawdę powraca... Oni musieli być odstawieni na bok, aby pogani mieli możliwość wejść. Widzicie. My, you can get at my, booth is my Napisaliśmy taką broszurkę i ta broszurka jest tutaj dostępna za darmo, nasz dług wobec Izraela. We owe our to the without without... My wszystko jesteśmy winni całe nasze duchowe dziedzictwo bez wyjątku Żydom. Nie byłoby żadnej poezji biblijnej, nie byłoby proroków, nie byłoby apostołów. Nie byłoby Biblii i nie byłoby Zbawiciela. A co byśmy mieli bez tego? Nic. To, był ich, to było ich oddanie i ich gorliwość. I przy, pomien, pomimo wielkiej opozycji, oni przynieśli Ewangelię Poganom, a my mamy dług do zapłacenia, a my możemy zapłacić dług przez sprostanie warunkom, które oni potrzebują, aby były spełnione dla ich odnowienia zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą i dalej kontynuuje w ten sposób Izrael będzie zbawiony jak jest napisano przyjdzie z Sionu wybawiciel i to napełnia mnie pasją a im starszy jestem, tym bardziej jestem napełniony tą pasją dwoma obligacjami, obowiązkami. Pierwszym, aby głosić tą Ewangelię wszystkim narodom. Po drugie, modlić się i walczyć o odnowienie, pracować o odnowienie Izraela. Te dwie rzeczy, zanim one się nie staną, świat nie zobaczy Królestwa Bożego. A odpowiedzialność jest na nas. Pozwólcie, że przeczytam ten szkic siedmiopunktowy mój i zakończę. Przygotowanie na przyjście Mesjasza. I będę teraz czytał ten szkic. Pierwsze, bądźcie świadomi celów i obietnic. Po drugie, oczekujcie z gorliwością. Po trzecie,